podcast Real Karta Polaka, odcinek dziewiętnasty. Cześć moi drodzy, jak się macie? Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Pozdrawiam was wszystkich. A w szczególności tych, którzy są zapisani już na rozmowę z konsulem i czekają na ten dzień, na ten specjalny dzień. Czekają na rozmowę i już niedługo będą w ręku trzymali swoją własną kartę Polaka. Życzę wam powodzenia, nie stresujcie się za bardzo, nie denerwujcie się. Wszystko będzie bardzo dobrze, wszystko pójdzie idealnie, jestem tego pewien. Macie jeszcze trochę czasu, możecie zajrzeć do kursu, który dla Was przygotowałem. To już na pewno wiecie, ale powiem jeszcze raz, na stronie realkartapolaka.com znajdziecie kurs, a w nim historia Polski, tradycje, zwyczaje, znani Polacy, geografia Polski. Jednym słowem, wszystkie wiadomości zebrane w jedno miejsce, które... Przydadzą wam się podczas rozmowy z konsulem. Zapraszam, korzystajcie z kursu. Już wiele osób skorzystało i mam od Was pozytywne opinie. Posłuchajcie co powiedział Dmitrij z Mińska. Drogi Panie Piotrze, witam serdecznie ci i wszystkich, którzy mogę słuchać te nagranie. Очень спасибо тебе за то, что ты робишь для людей, кто же хочет учить и говорить по-польски. Слушаем твои подкасты по-надрог, а в честь училим уживалим языка польского только в праце, бо працую в дзедине транспорту международового. Здесь моя в джественность плынет с серця, сердца, потому я и моя цурка юж поседаем карт поляка. A to tylko dzięki twoim podcastom. Nigdy nie używałem nijakich patreczników I, i nie, nauczyłem, nie nauczyłem z gramatyki. tylko podcasty, książki i filmy. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dmitry Sakowicz z Mińsku. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc. Ale to oczywiście twoja praca dała rezultat. Kochani, pamiętajcie, że wiedza historyczna to jedno, ale najważniejsze to swobodne posługiwanie się językiem polskim. Jak sami słyszycie, Dmitri mówi już bardzo dobrze po polsku. Słychać jeszcze wschodni akcent, czasami jakieś słowo jest pożyczone z rosyjskiego, ale to nic. Najważniejsze to chcieć się nauczyć i nie bać się mówić. Brawo Dmitri, doskonale Gratuluję Ci otrzymania karty Polaka Czekam na kolejne nagrania od Was Sprawia mi bardzo dużą radość Gdy dostaję od Was nagrania I dowiaduję się, że mogłem pomóc I że macie już w ręku kartę Polaka Albo zaraz ją dostaniecie Już na nią czekacie Macie termin odbioru Wiele osób ma już kartę Polaka, ale pamiętajcie, karta jest ważna przez 10 lat. Pierwsze karty Polaka były wydane w 2007 roku, więc utraciły już swoją ważność. Ale to oczywiście żadne zmartwienie, już Wam mówię, co trzeba zrobić, żeby odnowić kartę Polaka, żeby przedłużyć jej ważność. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie ambasady, w której będziecie załatwiać formalności. Ja wziąłem informacje ze strony ambasady w Mińsku. Dmitri jest z Mińska, więc pomyślałem, dlaczego nie? Dlaczego nie wziąć informacji właśnie z Mińska? Link podaję w tekście podcastu. Możecie kliknąć i od razu odnaleźć te informacje. Czego się dowiedziałem? Myślę, że będzie to dotyczyło wszystkich ambasad, ale sprawdźcie dokładnie. Sprawdźcie lepiej wcześniej, żeby dwa razy nie jeździć. Jeśli macie już od dawna kartę Polaka, to pamiętajcie, żeby przedłużyć ważność najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności, czyli przed upływem 10 lat. Po pierwsze trzeba złożyć wniosek, o przedłużenie karty Polaka pamiętajcie, że do wniosku trzeba przykleić zdjęcie i trzeba wniosek podpisać trzeba podpisać się wewnątrz ramki na wniosku jest ramka i nie wolno mm, nie wolno dotknąć ramki podpis musi się zmieścić w środku inaczej trzeba będzie wypełnić wniosek jeszcze raz co dalej jest potrzebne Potrzebny będzie paszport i kopia trzech stron. Chodzi tu o stronę 31 i 33 oraz stronę z aktualnym zameldowaniem. Dalej potrzebna będzie karta Polaka, ta, która utraciła już ważność. Musicie zrobić też kopię tej karty. Trzeba mieć oryginał i kopię. I na koniec potrzebne będzie jeszcze podanie do konsula o przedłużenie ważności karty. Myślę, że wystarczy napisać, szanowny panie konsulu, w związku z upływającym terminem ważności, proszę o przedłużenie ważności karty Polaka z poważaniem i tu podpisujecie się swoim imieniem i nazwiskiem. I kolejna sprawa. Osoby, które uzyskały pełnoletność również muszą przedłużyć kartę Polaka i trzeba to zrobić najpóźniej 9 miesięcy po uzyskaniu pełnoletności. Dokumenty, jakie trzeba złożyć są takie same, czyli jak poprzednio, czyli wniosek, oryginał i kopia paszportu, te same trzy strony, o których mówiłem wcześniej, oraz karta Polaka, kopia i oryginał. Co ciekawe, tym razem nie trzeba pisać podania do konsula. Wystarczy sam wniosek. A co zrobić, jeśli zgubicie kartę? Wtedy trzeba złożyć wniosek o wydanie duplikatu. I trzeba to zrobić w urzędzie, który wydał kartę Polaka. Oprócz wniosku, znowu potrzebne ksero i oryginał paszportu. Te same strony co poprzednio Podanie do konsula O wydanie duplikatu Trzeba podać przyczynę Składania wniosku Czyli w tym podaniu Trzeba napisać Czy zgubiliśmy kartę Czy została ukradziona Czy zniszczyła się I co jeszcze Potrzebne też będzie Decyzja przyznania karty Polaka Oryginał oraz kopia Okej, okay. myślę, że to wszystko doskonale, bo i kochani, zawsze radzę zajrzeć na stronę ambasady, okay? mm, w której będziecie składać dokumenty, żeby upewnić się i nie chodzić potem drugi raz. Zajrzyjcie na stronę internetową ambasady. Tym, którzy jeszcze nie mają karty Polaka, życzę oczywiście powodzenia. Pamiętajcie, możecie korzystać z kursu... Mm, to dobra metoda, bo macie tu konkretne wiadomości, nie błądzicie, wiecie mniej więcej czego się spodziewać później podczas rozmowy. Oczywiście tak jak słyszeliście z nagrań y, osób, które przeszły już rozmowę i przysłały do mnie swoje nagranie, bardzo różnie to bywa, czasami jest więcej pytań, czasami mniej, czasami rozmowa trwa dłużej. Czasami krócej. Czekam na wasze nagrania. Opowiadajcie, jak było. Chcę poznać każdą waszą historię. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś. A teraz już żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa pa.